Cześć moi drodzy, witajcie. Właśnie wyszedłem z pomieszczenia, które jest klimatyzowane i aż mnie zatkało. Dzisiaj w Warszawie 36 stopni. Po prostu piekło. Ale ja zapraszam was na krótkie wspomnienia z moich wakacji. realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam was na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pięknego poranka wybraliśmy się na spacer do dwóch zamków. W Mirowie i w Bobolicach. Biał wiatr, ale było słonecznie. Po drodze minęliśmy rzeczkę. Trzeba było przez nią przejść na pieszo. Jobby dała radę najlepiej. Po drodze Będziemy oglądać dwa zamki A to jagody Joby bardzo lubiła jagody Wcinała je prosto z krzaka Mi też smakowały Zaraz zobaczycie jak jem Ale pyszne Tak jak już mówiłem Najpierw poszliśmy do zamku w Bobolicach to, co teraz widzicie, to właśnie zamek w Bobolicach. Jest on odbudowany, ponieważ był kompletnie zniszczony. Były tylko skrawki murów. Te zamki to pozostałość systemu obronnego. Były to zamki królewskie, które broniły granicy Polski. Zamki te były zbudowane XIV wieku zapanowania Kazimierza Wielkiego. To jest właśnie odbudowany zamek w Bobolicach. A to już mury zamku w Mirowie. Zamek w Mirowie jest kompletnie zniszczony. No, jest jeszcze jedna wieża i fragmenty murów. Oba te zamki są dość blisko siebie. Położone i legenda mówi, że są połączone podziemnym tunelem. Posłuchajcie legendy o zamkach w Mirowie i Bobolicach. Dawno, dawno temu zamki w Mirowie i Bobolicach należały do dwóch braci. Mira i Bobola. Zamki były wtedy piękne. Bracia Wspólnie wyruszali na wojny, z których wracali ze wspaniałymi łupami. Następnie sprawiedliwie je między sobą dzielili. Między zamkami bracia wykuli w skalę podziemny korytarz. Tam ukrywali swoje skarby. Na straży skarbów stała okropna czarownica i jej straszny pies. Korytarz szybko zapełnił się bogactwem. Pewnego roku Bobol wyjechał na wojnę, z której nie wracał przez długie miesiące. Tęsknił za nim nie tylko brat, ale też służba i mieszkańcy. W końcu Bobol wrócił z wojny i przywiózł ogromne ilości skarbów i złota. Jednak żaden skarb nie dorównał pięknem dziewczynie, którą przywiózł Bobol. Na zamku odbyła się wielka uczta, a na następny dzień bracia zaczęli dzielić się złotem. Wszystko byłoby dobrze, jednak obydwaj zakochali się tej pięknej, w pięknej dziewczynie. Nie mogąc znaleźć rozwiązania, postanowili zrobić losowanie, kto weźmie dziewczynę. Bobol wygrał losowanie i księżniczka została jego żoną. Niestety, ona zakochała się w drugim z braci. Ona kochała Mira. Księżniczka i Mir spotykali się potajemnie w tunelu. Kiedy czarownica wylatywała na swój sabat Czyli na spotkanie z innymi czarownicami Pewnej nocy kochankowie zbudzili stróżującego psa Jego szczekanie obudziło Bobola Który zaczął szukać żony W końcu w tunelu zobaczył Mira ze swoją żoną W gniewie wyjął miecz i ranił swojego brata Żonę kazał Zamurować w tunelu Pilnowanym przez czarownicę Podobno do dzisiejszych czasów W noc sabatu Kiedy czarownica opuszcza tunel Można zobaczyć postać dziewczyny Spoglądającej z wieży zamkowej W kierunku Mirowa I tu kończy się legenda Widzicie tu właśnie Wieżę w Mirowie I Pozostałości po zamku. To tyle na dzisiaj! Trzymajcie się, do następnego razu, pa pa! To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.